Jeśli masz w sobie seks, to to tańcz. jeśli znasz ten tekst, to go dokańcz! A jeśli znasz sekrety tańca, to to tańszy to to, to to to tań, jeśli masz w sobie seks, to to tańcz. jeśli znasz ten tekst, to go dokańcz! A jeśli znasz sekrety tańca, to tańcz, to tań, to tańszy to to to Tobie i w tobie i w Twojej głowie i wiem, co robię, gdy puszczam obie dłonie w obiekt, i czuję jak pulsuje twój krwiobieg zapadasz w letarg, wtedy kiedy dotykam cię tam, i sama powie: co cię podnieca, u faceta, jak zamachowiec, mam plan, docieram tam gdzie meta, poczekaj, dopiero pierwszy etap forteca, mogę cię złamać, mogę obiecać, jesteś z kości Adama skonstruowana, kobieca kobieta pełna kobiecości, przyszłaś tu sama, rozpoczynam pości, chcę, ustam ją mamić cię bez litości, jeśli masz w sobie seks. To to tańcz. jeśli znasz ten tekst, to go dokaż. A jeśli znasz sekrety tańca, to to tańs, to tańcz, to tańs, to to jeśli masz w sobie seks, to to tańcz. jeśli znasz ten tekst, to go dokaż. A jeśli znasz sekrety tańca To to tańcz, to tańcz, to tańcz, to to tańcz, Ej, czujesz jak krew pulsuje ci w złach, wiesz? Chcę wiedzieć jak jest bo dostajesz chwila. Kiedy tak patrzysz czas zatrzymał się A może chciałem, żeby się zatrzymał, wiesz? Ty wiesz czego chcę i nie mogę już wytrzymać Myśli mam brudne i lepkie jak ślina Ciało masz miękkie i giętkie jak lina I czuję, że mógłbym umrzeć gdybyś dla mnie tańczyła To taka chwila, że brak mi lepszych słów i Chcę odlecieć w sieci być jak Douglas Demi Moore Ty jak król Życza i króli chyba mi odbija, gdy wyginasz biodra i bzuch Wyglądasz tak, jakbyś mi się przyśniła, wypijam do dna, choć to tylko woda i lód I spoglądasz tak, jakbyś tu była i cały świat jest jak twoja mowa, ciała i ruch Jeśli masz w sobie seks, to to tańcz Jeśli znasz ten tekst, to go dokańcz A jeśli znasz sekrety tańca, to to tańcz, to tańcz, to tańcz, to, to, tańcz, to tańcz. Jeśli masz w sobie seks